14 Teraz to Mimo, że znajdujemy się na Uniwersytecie, to jednak zaczniemy punktualnie. Nie damy sobie kwadransa akademickiego, bo mam wrażenie, że ci, którzy mieli dość już są, więc będziemy zaczynać. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Redaktor Artur Borkowski Kurier Udański. Redaktor Wojciech Cisza, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, dzień dobry Państwu. Kiedy w listopadzie spotykaliśmy się w tej sali na debatach przedwyborczych, kandydatów było wielu. Wśród nich był kandydat na prezydenta Lublina, pan dr Krzysztof Żuch. Wyborcy zdecydowali, że dziś nie jest już kandydatem, ale prezydentem Lublina. W imieniu organizatorów dzisiejszej debaty. Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i Kuriera Lubelskiego oraz Telewizji Polskiej Oddział w Lublinie, Polskiego Radia Lublin, Gazety Studenckiej Coś Nowego ITV, i Telewizji Internetowej ITVL.pl Witamy wśród nas Pana Prezydenta doktora Krzysztofa Rzuta. I dziękujemy, że w na napiętym kalendarzu, kalendarzu znalazł Pan czas, żeby się z nami dzisiaj spotkać. W imieniu gospodarzy miejsca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego proszę o słowo powitania i otwarcie debaty pana profesora Józefa Ferka, w Szanowni Państwo, dziękuję serdecznie za zaproszenie. Nie będę Państwu zajmował czasu, bo naturalnie najważniejszą osobą jest. Panie tak, Prezydent i Państwo, e, dziękuję bardzo mediom naszym, także uniwersyteckim za tę inicjatywę, bardzo cenną, ciekawą, pożyteczną i mam nadzieję, że będzie ona kontynuowana. Tym bardziej mi miło i cieszę się, że młody bardzo Instytut Dziennikarstwa tak aktywnie i mądrze wchodzi w przestrzeń życia publicznego. E, myślę, że owoce tej dzisiejszej naszej debaty, narady, rozmowy przyczynią się do podniesienia jakości życia społecznego w naszym mieście. Gratuluję organizatorom, pomysłodawcom i życzę udanej debaty, Panie Prezydencie. Wszystkiego najlepszego. Cieszymy się bardzo z pana obecności na naszym Uniwersytecie. Dziękuję bardzo. Witam również przede wszystkim też Państwa, którzy reprezentujecie różne środowiska, przedstawicieli środowisk akademickich KUL, ale też i innych ośrodków akademickich w Lublinie, przedstawicieli przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i wielu, wielu innych. Witam Państwa zebranych tutaj w tej auli. Witam serdecznie. I witam również telewizów, telewizji internetowej i TVN, dzięki, którym, dzięki której również w wielu domach i myślę też zapada w pracy, łączą się z nami telewizowie tej telewizji, którzy będą mogli wziąć udział w naszej debacie również przez uczestnictwo dzięki tej transmisji telewizyjnej. O tym, jaką formułę przyjęliśmy i do czego Państwa zapraszamy, o tym Pan redaktor Artur Borkowski. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, więc yy, pomyśleliśmy, że przez najbliższe 60 minut Przepytamy Pana Prezydenta. Najpierw pozwolimy mu oddać głos, żeby sam ocenił minione 100 dni. Później my obaj w imieniu Kuli redakcji Kuli Rolubieckiego wydamy po 3 pytania. Później państwo oddamy głos na około 25 minut i na finał znowu poprosimy Pana Prezydenta o podsumowanie debaty i o godzinie 18 zgodnie z naszym harmonogramem. Zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Mnie zawsze przypada niezręczność pewna, ale muszę o tym powiedzieć. Będę przestrzegał własnego gadułstwa, będę również prosił Państwa o krótkie, 30-sekundowe pytania. Również będziemy mieli czas Panu Prezydentowi, tak żeby jak najwięcej z Państwa mogło zabrać głos, żeby jak najwięcej pytań w ciągu naszej dzisiejszej debaty padło. Panie Prezydencie, bardzo prosimy o zabranie głosu samą ocenę studni, dni prosimy pana o 7 minut wypowiedzi. Dziękuję wam <coughs> Państwu bardzo za spotkanie. Cieszę się z niego chociażby z jednego powodu, to znaczy wspólne zainteresowanie tym, co dzieje się w ratuszu i tym, co planujemy na przyszłość dowodzi, że Rubinianie po okresie intensywnej kampanii wyborczej w ubiegłym roku. to będą towarzyszyć w projektowaniu w Programu Rozwoju gminy i oczywiście będą recenzować nasze działanie, co jest i potrzebne, i właściwe z punktu widzenia oczywiście tej naszej wspólnej odpowiedzialności kierownictwie, jaką mamy za to, co się w mieście dzieje. Zacznę może od tego, iż po bardzo spokojnej, merytorycznej kampanii wyborczej, co warto podkreślić, bo to jest rzadkość na polskiej scenie politycznej. E, dokonał się właściwie taki scenariusz, którego wszyscy oczekiwali, a który też nie był, e, czy nie jest typowy dla polskiej sceny politycznej. Mianowicie zostało zawarte porozumienie wokół prezydenta ze wszystkimi siłami politycznymi. Byłem gorącym tego zwolennikiem. I też myślę, wiele osób w moim otoczeniu, wśród radnych tego chciało. Stąd tak szybkie porozumienie. To, ci, którzy przewidywali, że będą tutaj oto konflikty, rozszarkywały e, ratusz, że będzie trudno porozumieć się w sprawie najistotniejszej budżetu, no szanowali się. Co dochodzi, że wszyscy dojrzeliśmy do tego, żeby budować pewną wspólną to nie oznacza, że podzielamy przed wszystkich wizję zarządzania miastem i wizję rozwoju miasta. W sytuacji, w której ja nie chcę powiedzieć, że to jest nasze ostatnie 5 minut. Można powiedzieć ostatnia, ostatni okres na zbudowanie dynamicznego rozwoju gina, żeby zacząć skutecznie gronić te miasta, które nam uciekły przez ostatnie 8 lat. I nie chcę oczywiście przesądzać, że My jesteśmy najmądrzejsi w wyborze scenariuszy rozwoju Lublina, ale niewątpliwie kiedyś sobie trzeba szczerze powiedzieć, że jeśli nie skoncentrujemy naszej energii na sprawnym zarządzaniu czy poprawie sprawności zarządzania, a z drugiej strony na budowie programu rozwoju Lublina, to później będziemy niestety w tak dużym dystansie do miast, które chcemy naśladować, czy które. Są to nas wzorcem, iż tego jest sam nie pokona. Mówimy tu o Wrocławiu, Poznaniu, ale mówimy o Gdyni, która ma porównywalny może nie potencjał gospodarczy, ale te, te, ten potencjał, który możemy brać pod uwagę przy analizie czynników wzrostu czy rozwoju Lublinu. To porozumienie jest nie do przesanienia tak naprawdę i nie jest ważne, czy ono będzie na całą kadencję, czy też nie. Ważne jest, że zaproponowaliśmy sobie a taką wspólną odpowiedzialność za i to już jest naszą sprawą, żeby się porozumiewać w kwestiach szczegółowych. Na to bym zwrócił uwagę w pierwszej kolejności. Efektem tego porozumienia było przyjęcie budżetu praktycznie 100% głosów, co też jest ewenementem. ewenementem, ponieważ pokazuje, że w sprawie tak trudnej jak dzielenie pieniędzy również można się porozumieć. Oczywiście tym, y, tą płaszczyzną właściwie porozumienia było m.in. skierowanie większej ilości środków w dzielnicy, ale zarówno radni, jak i prezydent mówią tym samym głosy. Ja również mówię więcej naszej uwagi, w tym więcej nakładów inwestycyjnych w dzielnicach, bliżej mieszkańców, bliżej tych problemów, które na co dzień sygnalizują związane z infrastrukturą czy z funkcjonowaniem instytucji publicznych w dzielnicach. Więc ta płaszczyzna ułatwiła nam porozumienie. Kwestia następna, to na co warto zwrócić uwagę i co dzisiaj również na konferencji podkreślałem. To chyba pierwszy taki okres, w którym mamy wręcz wzorcową współpracę pomiędzy Prezydentem, a marszałkiem, czy też władzą prezydencką, a Zarządem Województwa. To, jak skuteczna jest ta współpraca, dowodzi e, walka, może to nie jest właściwe słowo, ale zabieganie o to, by S-17 była utrzymana w programie rządowym, w budżecie państw, to S17 wygraliśmy wszyscy. Nie Żółk, nie Hetman, tylko wszyscy, ponieważ dzięki mediom aktywność Lublinian była tak duża, że można powiedzieć, że wokół tej sprawy nastąpiła pewna tutaj solidarność wszystkich sił i wszystkich ze wszystkimi, co dochodziło jak i szybko i właściwie zrozumieliśmy co oznacza dostępność komunikacyjna do gminy, to jest być lub nie być rozwoju lina. Podkreślam tę współpracę, ponieważ ona nie tylko wyrażała się w tej walce o dostępność, jeśli chodzi o drogę ekspresową. Podobno, podobny obszar współpracy, podobny przykład można podać w zakresie tych zadań inwestycyjnych, za które wspólnie odpowiadamy. Po rozstrzygnięciu sporu wokół Centrum Spotkań Kultur tak naprawdę już porozumieliśmy się co do finansowania, wspólnej realizacji tego Centrum Spotkań Kultury, bo również miasto będzie częściej to zadanie realizowało, będzie to główne zadanie Warszawów. Jeśli chodzi o port lotniczy, który wspólnie realizujemy, czy budowę portu lotniczego, to po bardzo trudnych negocjacjach z bankami znaleźliśmy sposób na domknięcie modelu finansowania portu lotniczego, czyli te 180 milionów emisji obligacji przez, czy, które będą remitowane przez podpólowniczy, przez spółkę, zabezpieczone umową wsparcia przez jednego drugiego akcjonariusza, którzy to akcjonariusze bardzo zgodnie w tej sprawie wgadali się i negocjowali. To wszystko powoduje, że ten kredyt zaufania, który mamy od wyborców, nie mamy nadal. Czyli inaczej mówiąc, znajduje potwierdzenie w budowaniu tych płaszczyzn współpracy i w rozwiązywaniu tych problemów, które dzisiaj będą decydować o tym, co za parę lat wokół się będzie dni. Panie prezydencie. Szybciej, tak. Czas mi To, to jeśli tylko na koniec, bo rzeczywiście zagrabowałem się, chciałem, tylko jeszcze Państwu powiedzieć, bo to wydaje mi się jest rzeczywiście ważne przesłanie, które przekazuję. Ale jeszcze na jedno chciałem zwrócić uwagę. Ważnym dla mnie w tym okresie 100 dni była rosnąca aktywność społeczna w Wyrażona oczywiście zarówno aktywnością organizacji pozarządowych, jak i różnych środowisk. Ja to dostrzegam w dyskusjach, konsultacjach, które prowadzę. Dostrzegam również w zainteresowaniu partycypacyjnym modelem zarządzania miastem, nad którym pracujemy i który konsultujemy. I wydaje mi się, że ta kwestia, czy z jednej strony zaufanie społeczne, z drugiej strony aktywność społeczna, ale też ich wcześniejsza współpraca i współdziałanie, to jest dobry prognostyk na następne. Już nie sto, więcej dni, bo odeklaruję Państwu gotowość poddania się weryfikacji. Może tak podzielimy rok na pół, koniec czerwca i koniec roku, wtedy będziemy mieli czym Liczymy na kolejne debatę, rozumiem już. Panie Prezydencie, pierwsze pytanie w imieniu kurieła Lubelskiego. W miniony poniedziałek ruszyły zapisy do przedszkoli. Czy każde lubelskie dziecko dostanie się do placówki, tak jak Pan deklarował w czasie kampanii wyborczej. Dwie minuty dla Pana. Tutaj mamy sytuację taką, że w przedszkolach publicznych mamy e, dla 74% dzieci miejsca. A w przedszkolach prywatnych dla 22%, łącznie 96% dzieci może być umieszczonych w przedszkolach. I oczywiście nie każdy e, ma o, e, ochotę kierować do przedszkola prywatnego. W związku z powyższym dzisiaj rozwiązania są dwa. Po skierowaniu sześciolatków, po zapisywaniu sześciolatków do szkół uwolni się w jakaś część miejsc przedszkolach, Więc tutaj to jest pierwsze rozwiązanie. Drugie rozwiązanie to jest to tak szybko podjęte odnośnie Felina. Na wrześniu będziemy mieli przedszkole na 380 m2 wybudowane przez TBS. Taką stosowną uchwałę, jak walne zgromadzenie podjąłem w związku z tym uwolni się miejsce w szkole dla sześciolatków na felinie, a z kolei dzieci trafią w lepsze warunki, można więcej dzieci powiesić w tym przedszkolu. Budowa na felinie, spróbujemy ją rozpocząć w przyszłym roku. Rozpoczęła się budowa, bo podpisana została umowa przedszkola Człodka na Polski, ale to jest dwa lata realizacji projektu inwestycyjnego, więc potrzebujemy jednego lub dwóch przedszkoli zlokalizowanych w wynajętej powierzchni. Taką umowę najmu jestem gotowy zawrzeć w momencie, w którym Wydział Oświaty poinformuje mnie o takiej potrzebie. W związku z powyższym zakładam, że uwzględniając oczywiście istnianse przedszkole prywatne i publiczne plus te dodatkowe tworzone w nowym miejscu będziemy w stanie zaadresować dla każdego dziecka miejsce przedszkole. Dziękujemy. Panie Prezydencie, tak na spokojnie kurs wyborczy opadł. Jak Pan ocenia po tych 100 dniach urzędowania Którą obietnicę wyborczą będzie Panu najtrudniej spełnić? Ja przygnoząłem z sobą wyborczą, czy ten kontrakt dla Lumina. Tak naprawdę chyba jednak klasy Dlatego, że zastaliśmy rozstrzygnięty konkurs, który został zakresjonowany przez wszystkich. Przez środowisko architektów, przez środowisko urbanistów, przez media, które reprezentuje tutaj wyborców wypowiadających się na forach internetowych i piszących do mediów. Inaczej mówiąc, nikt z tego nie tego konkursu nie jest zadowolony, ale on się odbywa w trybie ustawy o zamówieniach Ma pewne rygory, które nie obowiązują. Dzisiaj musimy e, rozpocząć negocjacje i zobaczymy, co z tego wszystkiego nam wyniknie. E, to oznacza opóźnienia czasu. E, ja byłbym gotowy dzisiaj realizować zupełnie inny projekt, nowy projekt, ale takich możliwości prawnych nie ma. Więc patrząc z punktu widzenia tych celów, nie budowa lotniska, nie tworzenie miejsc pracy, coś co jest znacznie istotniejsze dla mieszkańców, bo tutaj się dużo dzieje i nie mam obaw co do dotrzymania tej obietnicy, ale nowy plac litewski oznacza, że musimy ponownie, pewno z końcem tego roku, wejść w ewentualne postępowanie przetargowe, co oznacza a kolejny upływ roku i tutaj oczywiście ten temat będzie trudny. Natomiast e, jeśli chodzi o rewitalizację podzawcza, to w jakiejś mierze z tym jest związany, bo to podobny proces. W tej chwili e, konkurs e, będzie ogłoszony, bo podpisałem stosowne dokumenty i po pół roku będziemy wiedzieli Co dalej? E, zarówno z planem przestrzennego zagospodarowania, jak i z tą proporcją między celami komercyjnymi, a tymi celami publicznymi będziemy to realizować I akurat być może w tym samym czasie, co Polacy będzie zrobione poza nasz. Panie Prezydencie, proszę nam powiedzieć, ile administracji powstało w Lublinie od początku Pańskiej kadencji. Jeśli może Pan podać liczbę, będziemy wdzięczni. Liczby to bym nie chciał podać, dlatego że gdyby liczyć, to ja jestem w stanie powiedzieć pewność co to na pewno. Natomiast są w tej chwili podpisywane umowy, które oznaczają, że w perspektywie najbliższych, myślę dwóch, trzech miesięcy Łącznie tak no, około 500 miejsc by było, Tylko to to wszystko jest niewymierne, dlatego, że z jednej strony rozmawiamy z inwestorami i wiemy jakie są ich nieoczekiwania, wiemy jakie są ich plany dotyczące m, zatrudnienia, no bo opisane harmonogram realizacji projektów inwestycyjnych. Z drugiej strony cały czas rozmawiamy z firmami co do tak zwanych inwestycji outsourcingowych w centra usług. A one już się pojawiają, Też to deweloperzy, którzy budowali powierzchni biurowe mają w tej chwili zakontraktowane jak nie 100% to większą część tej powierzchni, co oznacza, że ci inwestorzy przychodzą i w wielu przypadkach to są inwestorzy z zewnątrz, oni tworzą miejsca pracy. Myślę, że o taki bilans możemy się pokusić bliżej półrocza, bo tu nie chodzi o to, żeby chwalić się, że coś się dzieje, tylko mieć przekonanie, że zrobiło się wszystko, by tych inwestorów tutaj ściągnąć i by pokazać im Lublin jako atrakcyjne miejsce dla ich inwestycji i nie da się ukryć, że to, co się stało z S17, że my możemy na zewnątrz pokazywać, tak, dostępność komunikacyjna w perspektywie najbliższych dwóch, trzech lat będzie, że lotnisko podajemy również jako przykład, tak, lotnisko w 2012 będzie, do końca 2012 będzie uruchomione, a to to dla inwestorów jest kwestią wręcz fundamentalną dla lokowania ich inwestycji. Oczywiście decyzje podejmują w oparciu o to, co zawsze jest analizowane. Koszty pracy, dostępność wykwalifikowanej siły roboczej, chłonność rynku, a pomoc publiczna, którą udzielamy, to wszystko jest ważne. Rozmawiałem z jedną z informatycznych, jesteśmy e, na krótkiej liście, są dwie, e, dwa miasta, które ta firma wybierze. Wszystko wskazuje na to, że wybierze Lublin i dla niej akurat wszystko nie było ważne, poza jednym: Ukraina na boku, tak? czyli to, że mają swoją strategii wejścia na Ukrainę, Lublin niezwykle odpowiada, więc argumentacja może być bardzo różna. Ale moim zdaniem, przez ten okres 100 dni, zrobiliśmy naprawdę bardzo dużo, by inwestorów, tych, które są tutaj, którzy są się tak tuż przed podjęciem decyzji, zainteresować Lublinę. Dziękujemy. Panie prezydencie, mam takie pytanie. Mówił pan o aktywności społecznej, aktywności Lublinia i to też był Pana priorytet w kampanii wyborczej i owszem w wielu punktach ta aktywność już się uruchomiła ale z drugiej strony doświadczenie ostatnich dni i brak kompletów na listach wyborczych do rad, rad dzielnic pokazuje, że z tą aktywnością chyba nie jest jeszcze dobrze. Jaki ma Pan pomysł teraz jako prezydent na uruchomienie tej aktywności różnych środowisk, akademickich NGO-sów i, i wielu innych tak żeby ta aktywność była jeszcze bardziej efektywna po pierwsze, to jest uświadomienie jednak wszystkim, że bez ich aktywności nie będziemy tak efektywnie, tak sprawnie rozwiązywać problemów w skali lokalnej. Ja dzielnicy Lubina poznałem dosyć dobrze, zarówno w kampanii wyborczej, jak i już po objęciu tej funkcji. Zresztą tutaj miałem okazję ostatnio spacerować po Kośminku. Widać, ile pracy jest przed nami. I teraz, jeśli mieszkańcy są w stanie budować taki program rozwoju w swojej dzielnicy, to ja jestem znakomitym faktem dla realizacji. Nie tylko mówię ja jako Prezydent, tylko kierownictwo czy Urząd. Dlatego, że realizujemy coś, co zostało zweryfikowane tam na dole tak, wśród mieszkańców. Ta priorytetyzacja jest odpowiednia, a jest jakaś operacjonalizacja tych celów rozciągnięta w czasie. To generalnie rzecz biorąc sprawia, że będziemy w stanie po oczywiście przed dyskutowaniem takiego programu opracować wieloletni plan realizacji pewnych zadań, które za jakiś czas, w jednym przypadku krótszy, w drugim dłuższy, rozwiążą problem mieszkańców. Jeśli tej aktywności nie będzie, musimy tam być arbitralnie z pozycji ratusza. To nigdy nie będzie racjonalne. Ja jestem głęboko przekonany, że ta aktywność środowisk, w tym również rad Dzielnic jest jednym z y, ważniejszych sposobów na rozwiązywanie problemów y, Oczywiście w skali mikro, natomiast chciałem też wyraźnie podkreślić, że tę aktywność w rozwiązaniu spraw Lublina jako aglomeracji czy wręcz po, w obszarze metropolitalnym tę aktywność w wykazuje. Współpracę moim zdaniem z organizacjami pozarządowymi mamy znakomitą, bo przede wszystkim są słuchani i będą słuchani. Przykład w Parku Ludowego wywołany temat przez środowisko Gryngonetrze, gdzie w zasadzie to, co można zrobić już zrobiliśmy, czy podjęliśmy decyzję o tym, by nie lokować tam tego miasteczka ruchu drogowego, bo zgodziłem się, że to by było koniec parku ludowego. Jeśli dzisiaj dyskutujemy o przestrzeni w obszarze całki, to również młodzi nasi współpracownicy mają znakomite pomysły i mają rację. Nasz mówiąc pokazuje tutaj, że ta aktywność jest. Ona może nie wszędzie przejawiać się będzie, już na pewno nie do wszystkich wadań. Panie prezydencie, do redakcji Kuriera dotarła wieść myślę rozkręgów polityków i samorządowców, że chce się Pan wykramować na Lubelskiego Rutkiewicza, prezydenta Wrocławia i jeszcze w czasie tej kadencji opuści Pan szeregi platformy obywatelskiej, aby w kolejnych wyborach wystartować jako niezależny kandydat. Czy to prawdziwy scenariusz? Scenariusz nieprawdziwy w rozumieniu oczywiście takim, iż to, że wyborcy powierzyli mi ten mandat pozwala mi na oderwanie się od polityki. Ja tego nie ukrywam, ja uważam, że tak jak Pan redaktor Andrusiewicz napisał w swoim po wyborze dokonanym przez wyborców, że wyborcy wybrali konkretnego człowieka, a nie polityka i że wyborcy byli zainteresowani wyborem osoby, która ma skutecznie zarządzać miastem, a nie wyborem politycznym. Ale nie da się ukryć, i tego nie kwestionuję, że wygrałem jako prezydent z listy Platformy Obywatelskiej. Ja uważam, że zaangażowanie polityczne to jest jedno i pewna orientacja poglądów politycznych, a wykonywanie funkcji, która wymaga budowania porozumienia z tego ponad podziałami politycznymi to jest dwa. staram się to robić. Wydaje mi się, że staram się skutecznie, skoro wokół siebie mam różne ugrupowania. Jestem z pełną świadomością członkiem Platformy, czyli zapisywałem się do Platformy Obywatelskiej nie dlatego, żeby kandydować, tylko dlatego, że jak skończyłem funkcję Ministra, gdzie nie mogłem być zaangażowane politycznie, a w pewnym czasie uważałem, że nie powinienem, bo reprezentowałem Rząd Rzeczpospolitej Polskiej powinienem być poza e, w, mm, polityką, oczywiście w sensie, bycia e, członkiem takiej czy innej partii. Zresztą byłem e, urzędnikiem wcześniej w Służbie Cywilnej do czego mnie prawo zobowiązywało, a w platformie znalazłem się wtedy, kiedy już mogłem. Natomiast staram się oddzielać Urząd Prezydenta od polityki. I w tym znaczeniu te pogłoski, które również do mnie docierają, Zapewne mocowane są czy, czy mają właściwie swoje źródło, a w tym takim, mniej czy bardziej, wyraźnym stanowisku, a polityczności bezredne. Dziękujemy. Ostatnie pytanie od nas. Panie Prezydencie, w sześciokącie Żuka, który Pan prezentował w słynnym sześciokącie w debatach przedwyborczych, w kampanii wyborczej mówił Pan o dumie. Z czego najbardziej jest Pan dumny po tych studniach? Pan wymieniał te sukcesy na początku w swojej, w swojej tej prezentacji, ale co uważa Pan za największy sukces? Z czego jest Pan osobiście najbardziej dumny? Z wielu rzeczy. Tak naprawdę dumę budujemy w oparciu o sukcesy, które mamy i takim sukcesem niewątpliwie jest dzisiaj to, że znajdujemy się na krótkiej liście starając się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Jak ją jak ten tytuł utrzymamy, na co mamy bardzo duże szanse, myślę, że e, e, będzie to oczywiste dla wszystkich. Natomiast e, dla mnie wtedy, oprócz zadowolenia i dumy, e, zamienia się to mozolny program realizacji tego, co w aplikacji będzie zrealizowane. Muszę Państwu powiedzieć, że wyzwanie nie lada, patrząc na obciążenia finansowe, organizacyjne. Cieszyłbym się, gdybyśmy wszyscy ten problem mieli na głowie, bo uważam, że Lubinowi jest to bardzo potrzebne, ale to nie tylko to nie jest obszar. Może dlatego, że jestem pracownikiem akademickim i ten wymiar mojej aktywności bardzo mi odpowiada. Ja mam dużo spotkań i w momencie, w którym mamy logicznie zbudowane koncepcje dalszego współdziałania i mamy swoje małe sukcesy w rozwiązywaniu tych problemów, to też jest powód do tego, by być dumnym z tych, wśród których przychodzi mi działać. Dla mnie potrzebne są spektakularne sukcesy dla Luliny, bo mieszkańcy muszą uwierzyć w siebie. Tak? I to, co Europejska Stolica Kultury sobą niesie, to nie tylko niezwykle aktywne środowiska twórców, ale przede wszystkim ta przeciętna opinia społeczna, która odebrać to powinna, tak nie jesteśmy miastem drugiej kategorii, tak nie jesteśmy miastem leżącym poza centrum zainteresowania powiedzmy, jak nie elit, to w przeciętnych Europejczyków i tak dalej i tak dalej. Czyli generalnie rzecz biorąc, być może to jest ten obszar naszej aktywności, który przyniesie nam najszybciej sukces, ale e, staram się na to patrzeć również w wymiarze e, Lublina jako miasta akademickiego, czy jako dużego środka akademickiego i budowany tu projekt e, Partnerstwa Wschodniego i Lublina jako jednego z centrów Partnerstwa Wschodniego też wydaje mi się dawać nam będzie powód do duchu, jeśli nie daje w tej chwili. Bo uważam, że nie doceniamy tego, co mamy. To jest typowe dla nas, że e, e, narzekamy, mimo że potencjał jest ogromny, dużo większy niż w wielu innych miastach, które przywołujemy jako wzorzec. Dziękujemy bardzo. Teraz czas dla Państwa. E... Proszę spojrzeć, młody człowiek w ciemnej koszuli, w okularach z mikrofonem w ręku będzie nam pomagał, będzie do Państwa podchodził, prosimy o zadawanie jednego pytania, prosimy o 30 sekund, chcielibyśmy 25 minut najbliższy wykorzystać w ten sposób, aby jak najwięcej Państwa konkretnych pytań dotarło do Pana Prezydenta, bardzo proszę i proszę podnosić po jednym już teraz trzy osoby mam, mam na przedstawić. Y, przed, y, oczach, prosimy się przedstawiać i zadawać pytania. 30 sekund na pytanie Dzień dobry Panie Prezydencie, nazywam się Wojciech Flusek. Szkoda, że tylko jedno pytanie, ale to w takim razie to może, wydaje mi się, że najważniejsze i najciekawsze. Przed drugą turą wyborów zawarł Pan swego rodzaju kontrakt z Panem Zbigniewem Wojciechowskim i z, z Panią Sierakowską. Dlaczego efektem było przyjęcie do pracy Pana Krzysztofa Szyłowskiego? Los Panu trochę pomógł, a w każdym razie sprawnie się Pan pozbył obydwu partnerów. Pytanie brzmi, czy czuje się Pan nadal zobowiązany do wykonywania części programu, który wniósł Pan Wojciechowski, który wniosła Pani Sierakowska, bo taka, okay. rozumiem, była umowa. Dziękuję bardzo. Pan prezydent Matiemi, tutaj na każdą odpowiedź. Z Wigieniem Wojciechowskiego się nie pozwolił, tylko mi uciekł, że, ponieważ wybrał funkcję posła darzę go dużą sympatią i osobiście mu odradzałem przyjęcie mandatu posła, ale też stanuję jego decyzję. To, o czym rozmawialiśmy z panem posłem Wojciechowskim, w wymiarze oczywiście tych postulatów, czy tych celów programowych, które dla niego były ważne, myślę, że jest obecne również w tych działaniach. Podobnie to dotyczy Pani poseł Sierakowskiej, znaczy, ja mam może taką Dużo większą wrażliwość niż przeciętnie przypisuje się platformie Obywatelską w wymiarze społecznym. Mam e, również e, dużo, duże poczucie odpowiedzialności za akademickość ślubina, co po części wynika z tego, że jestem e, od zawsze pracownikiem naukowym e, na ONZ-u. E, tutaj pani Sierakowska mocno to też akcentowała. Ten wymiar partnerstwa wschodniego interesujący i Wojciechowskiego i Sierrakowską. Wojciechowski. Ja myślę, że tu jest dużo obszarów w których ta tożsamość działań programowych ma miejsce. Natomiast niekoniecznie musi się to wyrażać w pewnych działaniach czy w pewnych decyzjach personalnych. Ja uważam, że jedno z drugim nie musi mieć nic tu wspólnego. Nie wypieram się tych obszarów programów, wszystkich zresztą kandydatów, nie dotyczy to tylko tych dwóch, w których mogę się podpisać pod sformułowanymi celami. Jakby jeszcze kampania przedłużyła się o pewno kolejny miesiąc to z Panem Posłem Sprawką moglibyśmy zamieniać się miejscami, bo zgadzaliśmy się, że prawie we wszystkich. Znaczy ja pokazuję to nie w wymiarze jakiegoś ironicznego stwierdzenia, tylko to, że samorząd wymusza odrzucenie polityki. jeśli popatrzymy na pewien wymiar spraw strategicznych i celów strategicznych przed którymi stoimy I to też dowodzi e, takiej zbieżności paradoksalnie e, e, trudnej do wyobrażenia dla Mamy Radnicowego Wojciechowskiego i Lewicową-Sierakowską z tożsamymi programami wyborczymi. Dziękuję, Dziękuję uprzejmie. Bardzo proszę o Pana o pytanie. 30 sekund. Moim Francisco, to Tomarczyk Stanisław. Gdyby mnie ktoś zapytał, bo to jest trudno oceniać Prezydenta, ale gdyby mnie ktoś zapytał na przestrzeni lat, kto był najlepszym prezydentem, to bym zrobił Jowotę. Piątkę Pan Prezydent Żuk, trójkę Pan Prezydent Wasilewski, a dwójkę Pan Prezydent Pruszkowski. Proszę, o pytania. Mam pytanie tylko jedno. Wczoraj byłem w ramach skarg i za i rozmawiałem z Panem Prezydentem Wysockim. Przy mnie była Pani Dyrektor Oświaty, i prosiłem go, że będę dzisiaj na spotkaniu, żeby przekazał Panu informację. Czy przekazał Pan Prosimy Pana, Wysowski? bardzo proszę o Dzień zadanie się. konkretnego pytania. To dziękuję bardzo. Czyli źle pracują zastępcy. E, proszę, do pytania, proszę o konkretne pytanie. Dzień dobry, witam serdecznie Konrad Wisowski. Ja postaram się dwa pytania zawrzeć w jednym. Proszę o jedno pytanie. Tak, mianowicie chciałem zapytać o zewnętrzne inwestycje w Lublinie czyli o centra usług, tak, głośno obiecywane w kampanii wyborczej i o coś co obiecał kiedyś Pana poprzednik, czyli Pan. Mianowicie chciałem zapytać, swego czasu w prasie była informacja o tym, że ten szuka miejsca w Polsce na zlokalizowanie swojego centrum usług, że takiego miejsca również szuka New York Bank of Mellon, żeby zorganizować swoje centrum finansowe. Czy jakieś specjalne działania władze Lublina przewidują w tym kierunku, żeby tych inwestorów ściągnąć. Dziękuję bardzo. Akwapark, jeżeli mogę dokończyć, to jest króciutkie pytanie. Czy przewiduje Pan taki schemat, żeby Akwapark jednak budować w oparciu o nieco inny schemat? Dziękuję Nie, no, panu bardzo. Już Pan jest. miło na antenie telewizji i Bardzo proszę, Panie Prezydencie. Może zacznę od tego ostatniego pytania o wybudowanie Akwaparku, czy jakichkolwiek innych urządzeń infrastruktury sportowej, rekreacyjnej w wymiarze partnerstwa publiczno-prywatnego jest dzisiaj praktycznie niemożliwe od rozporządzenia, które wydał minister Rostowski, wliczając PPP, czyli partnerstwo publiczno-prywatne do limitu długu. My tego limitu już nie mamy, no tego typu rozwiązania. No, w ramach tego limitu finansujemy inwestycje infrastrukturalne. Dopóki to się nie zmieni, nie wracamy do PPP. Natomiast, jeśli chodzi o zewnętrzne inwestycje w Lublinie, trochę mówiłem o tych uwarunkowaniach, natomiast tak uważam, nadal podtrzymuję, że centra osób będą szybko powstawać w Lublinie. Te rozmowy, które toczymy, zarówno przy udziale Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych, jak i tutaj przy współpracy mojego Biura Obsługi Inwestorów, można powiedzieć, z szerokim zapleczem analitycznym, w tym również i z dewelatorami, którzy budują powierzchnię biorową wskazują, iż ten najbliższy okres kilku miesięcy powinien zainicjować taki szeroki strumień napływu tych inwestycji. Mogę Państwu powiedzieć tak, że w przypadku kilku firm, Najprawdopodobniej e, można będzie mówić już e, niedługo o sukcesie. Natomiast nie oczekujmy spektakularnych wejść, na e, przykład z e, tworzeniem 500 miejsc pracy, bo na to trzeba długo czekać. Tego typu decyzje podejmowane przez duże korporacje to są decyzje mniej więcej więcej niż przez rok budowane, ponieważ tam proces zatwierdzania przez Komitety do spraw Strategii, przez e, organy korporacyjne są długie. Poza tym tak szczerze mówiąc konkurencja w tej części Europy jest tak silna że dzisiaj, dopóki nie mamy lotniska, to tak mówiąc szczerze nie bardzo mamy czym przekonywać takiego inwestora, ale z nie wiem, też rozmawiamy. Jesteśmy w dwóch dużych firmach na krótkich listach. Kiedy będzie podjęta decyzja? Nie wiemy. Sprawdzamy te firmy niekiedy w sposób różny. Wykorzystując również niestandardowe metody, ponieważ moi byli studenci, zresztą wielu młodych ludzi z Lubina Rościonek jest po całym świecie, też tam informacje znosi. Bardzo Panu dziękuję. Myślę na to, że ten ruch niedługo będzie można zaobserwować. Proszę uprzejmie. Łukasz Mariusz Arbecki, student piątego roku Ja Pana pytałem już przed wyborami na jednej z debat, jak się ma sprawa z, z zagospodarowaniem PKS-u. Chodzi mi o to, jeśli mamy szansę na Europejską Stolicę Kultury, jak to będzie wszystko wyglądało, czy ludzie, którzy mogliby tu przyjechać i oglądać naszą Europejską Stolicę Kultury, będą widzieli to, co tam jest, czyli, powiedzmy, że nie będę komentował głośno tego, jak to wszystko tam wygląda, jak się ma zagospodarowanie tego, czy coś będzie w ogóle z tym robione. Dziękuję, bardzo proszę. Następne pytanie, może będę regulował, w będzie sprawnie Pani, a później Pan z drugiego rzędu. Dziękuję. Panie Prezydencie, proszę uprzejmiemy. Tak bardzo szybko opowiadając, po pierwsze wspomniałem już o tym, że konkurs na zagospodarowanie całego tego terenu będzie ogłoszony po 6 miesiącach podnieśmy mieć wyniki konkursu, które będziemy umieszczali w przygotowywanym planie, planie zaawansowany w ponad 80%, więc będziemy go starali się w przyszłym roku uchwalić. To rozpoczyna tak naprawdę poszukiwanie inwestora, o ile te proporcje między funkcjami publicznymi a komercyjnymi pozwolą tego inwestora znaleźć. Ja wcale nie wykluczam mi takiego rozwiązania, że będą to inwestorzy lubelscy. Chodzi tylko o to, żebyśmy wiedzieli, co tam ma być, jak urządzić ten przestrzeń, bo to jest jedna z kluczowych w tej chwili do zagospodarowania przestrzeni w Natomiast to, co jest, da się poprawić prowizorycznie. Tylko czy, odczekać do momentu, w którym chociażby rozstrzygniemy to, o czym tutaj wspominam. Bo jesteśmy w stanie zaadaptować tę przestrzeń współpracując z PKS-em, która nie jest naszą spółką. To jest spółka w tej chwili, gdzie nazwę właścicielski sprawuje marszałek, czy zarząd województwa, zresztą bardzo trudnej sytuacji finansowej, która nie jest w stanie inwestować. Teren jest posadkowany. Część jest z naszego. Tam, gdzie dzisiaj baza gdzie jest Halanowa, Nowa, to jest nasz teren. Później jest teren e, PKS-u jako o, spółki, a potem znowu się znasz. W związku z tym, to wszystko powoduje, że trzeba jednocześnie podejmować decyzje we współpracy również z tymi, którzy dzisiaj ten teren użytkują. Jeśli zabędziemy tutaj Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku, możemy sobie tutaj wspólnie obiecać, że będzie tam a, na nowo zagospodarowania przestrzeń i centrum komunikacyjne przy dworcu PKP, a nie tutaj. Tu będzie tylko dworzec przechowywany, tak jak we wszystkich które są tutaj tworzone. Dziękuję bardzo. Bardzo Panią, proszę. Krystyna będzie dziennikarz z drugiego Wszyscy obiecywaliście y, czysty lubi, a ja mam pytanie, bo jeszcze miesiąc po wyborach wisiała tak zwana tektura, czyli y, twarze osób, które z, y, pra, y, chciały być w Radzie Miasta. I co Pan chce y, zrobić na przyszłość, tak żeby na przyszły, po przyszłych wyborach nie wisiały właśnie takie twarze. A druga sprawa z czystością to idzie wiosna i wszyscy wiemy, jak trawniki luberskie wyglądają, choć oczywiście o psie odchody. Ja sama mam psa. Tak? Dziękuję I bardzo. Ja mam sama psa i ruszam na i mam taki problem, że nie mam po prostu, gdzie wyrzucać tego. Także, co pan chce z tym zrobić? Proszę o Jeśli chodzi o kwestię hmm, plakatów, ja myślę, że dojrzeliśmy do podjęcia odważnych decyzji po tym, co mieliśmy w grudniu. Ja pomijam wybory parlamentarne, bo one będą w tej chwili na innych zasadach odbywać się i takie śmiecenie będzie wręcz niemożliwe. Natomiast w wyborach lokalnych trzeba chyba przyjąć określony, określony program prezentacji kandydatów, tak jak jest to w niektórych innych miastach, w wyznaczonych miejscach bez możliwości wieszania flakatów. To jest niepopularne, bo każdy chce się wypromować, ale tutaj mieliśmy okazję nawet w kampanii analizować, jak to jest w innych miastach i mamy te wzorce możliwość kopiować. W tym drugim temacie póki co to mamy pewną restrykcyjność straży miejskiej, która pilnuje by mieszkańcy filmowali swoich pupilów. Natomiast z drugiej strony y, oczywiście wymaga to tej infrastruktury i Wydział Kolej Środowiska powinien ją Łącznie z tymi akcesoriami niezbędnymi do tego, by tą czystość utrzymać. Sprawa wstrógliwa, a we wszystkich miastach Państwo to macie, ale zawsze się to od czegoś zaczyna, to znaczy od jakiejś odpowiedzialności na czystość, za postawienie czystości koko po miejsca, gdzie mieszkamy. Ja nie mogę y, tu oczywiście wypowiadać się, e, może aż tak szczerze, ale ja ze swojego okna w ratuszu widzę e, wiele razy osoby przechodzące pod ratusze i zostawiające ten papier pod ratusze, mimo, że obok jest e, śmietnik, do którego można to wyrzucić, kosz na śmieć. E, to też jest kwestia pewnej edukacji. Trudnym jest e, pouczać wszystkich, ale wzywałbym tutaj również do pewnej samodyscypliny, bo nie zawsze e, jesteśmy w stanie się wzajemnie po prostu dbajmy o to, to, to również na dotyczy. Dziękuję, Dziękuję bardzo, bardzo Pana proszę. Moje nazwisko Andrzej Młóciek. często bywałem na ulicy Spokojnej w Urzędzie Wojewódzkim i ta, ta, ta uliczka jest po południowej stronie gmachu Urzędu Wojewódzkiego, kiedy się nazywała Ludwika Czugałów. Po jednej stronie jest znak partii, po drugiej stronie zakaz zatrzymywania. Proszę o pytanie, tak, dlaczego tak? Za tym znakiem od lat parkują samochody. Pierwszy musi środkiem nie zmienić. O ile parkują to zdjąć ten znak i postawić drugi znak P po drugiej stronie. Może dajmy odpowiedzieć Panu Prezydentowi na Pańskie pytanie. Proszę. Może Pan Prezydent się ustosikuje do tego ja, obrazu, który Pan napisał. Przestrzegać i, i mandatywane do 50 złotych to kosztuje? to samo jest na ulicy Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie, bardzo proszę. Do po, po Dziękujemy Panie Przej, dajmy szansę i głos Panu Prezydentowi. Przeby, mówi, że matka z na wózku? Musi jeździć. Panie prezydencie, proszę o. Głos. Poszami, panie Prezydencie postawić stały postawionych, się utrzymał. Może Pan Prezydent ma inne rozwiązanie. Posłuchajcie. Jeśli, jeśli pan pozwoli, to przekażę Straży i niech Straż Miejska zegzekuje, oczywiście przestrzeganie przepisów. Takie polecenia zresztą Szczepowania z ode mnie otrzymał. Do Straży, do Policji, i Bardzo proszę, nie proszę o kolejne pytanie. Nie, nie, nie ma się czego bać. Urzędnik Urzędu Wojewódzkiego nie nadzoruje Straży Miejskiej. Straż Miejska jest prezydentem, więc oficjalnie mówię, można karać urzędników Urzędu Wojewódzkiego za nieprzestrzeganie przepisów, tak jak można karać Prezydenta, jeśli też przepisów nie przestrzega. Dziękuję. Proszę o kolejne pytanie. Witam Panie Prezydencie, Lina Łazicka, W swoim rzeczywiście programie, zrobionym inwestycyjny, dzięki któremu wiele absolwentów do, do młodych, ma szansę na znalezienie pracy. Czy pojawią się również możliwości dla ludzi w średnim wieku, którzy są no, dotknięci bezrobociem, no, w sposób no, bardzo dotkliwy? Proszę Państwa, dzisiaj właściwie obraz najwięcej więcej taki. Na moim uniwersytecie podchodzi do mnie osoba, która tam pracuje i pyta się, czy mogę pomóc Znaleźć pracę córce i mężowi. Córka od dwóch lat nie ma całej pracy, mąż od roku nie ma całej pracy. W związku z tym, wszystko co się z tym wiąże: tak? niestabilność finansowa, brak e, e, rachunku i karty kredytowej, generalnie problemy e, z egzystencją. Tak naprawdę, to jest taki fragment większej całości. To dotyczy w takim samym stopniu młodych ludzi, jak i w wieku średnim. Ja bym tego nie, ja bym ich nie odróżniał, w rozumieniu oczywiście e, problemu. Dzisiaj, możemy tylko powiedzieć tak, w Lublinie każde miejsce pracy jest potrzebne. I w związku z tym każdy inwestor, niezależnie jakiej jakości pracy miejsce tworzy, dziś jest potrzebny. W związku z tym, jeśli mówimy o problemie F-Investment, chociażby i problemie kolejnej galerii, to ta galeria miejsca pracy tworzy, nisko przetworzone, ale na takie też są chętne. Nam, zale, nam chodzi o to, czy zależy nam na tym, żeby się pojawili inwestorzy dający pracę absolwentom, czyli kreujący wysokie, wysoko przetwarzone miejsca pracy, oferty pracy, ale tak jak Państwu już to wspominałem, potrzebny jest czas na ściąganie tych inwestycji. Jeśli nam się uda przyciągnąć inwestorów, miejsca będą i dla tych, o których Pani mówi, bo i doświadczenie produkcyjne będzie inwestorów interesować czyli doświadczenie zawodowe i dla młodych absolwentów, ale 100 dni to trochę za mało, żeby dzisiaj optymistycznie Państwu o tym rozmawiał. Mogę tylko powiedzieć tak, że zainteresowanie innym jest, deklaracje są, decyzje u niektórych są, mamy dwie kolejne firmy w strefie. Nawet te inwestycje Plastu, które pokazują, że te kilkadziesiąt, a docelowo 100 dodatkowych miejsc pracy za chwilę czy w tym roku powinno być dostępne, pokazują, że coś się dzieje. Tyle tylko, że oczekiwania nasze są a, a dużo większe. Dziękuję bardzo, bardzo proszę. A następny Pan, Zapadek Śmiercik. Andrzej Miałkowiczak, ten, który rozdał tekst, który w Państwo macie 8 stron. Czy może pan, pan, pan obiecać, że za 100 dni, czyli po 200 dniach urzędowania też spotkamy się z tekstami, żeby Pan mógł więcej powiedzieć na temat rozwoju komunikacji, nadrabiania zaległości? Czy jakie argumenty, który użył w ogóle dla obrony budowy stadionu. Dlaczego budujemy nie, stadion, a nie się w zalegności komunikacji? Dziękuję. Znaczy w tym ostatnim przypadku e, kierujemy się e, podstawowym kryterium. Na stadion mamy środki finansowe, mamy blisko 70 milionów, e, bo to jest projekt w RPO, e, na budowę dróg e, mamy mało pieniędzy. To nie jest tak, że nie budujemy. Ja zwiększyłem, podjąłem decyzję o zwiększeniu środków w budżecie. Mamy 20, ponad 20 milionów na remonty dróg, ponad 40 milionów na modernizację dróg. Łącznie na drogi w tym roku w budżecie wydamy 141 milionów złotych. Mówimy to również o kontynuowanych zadaniach. Problem polega na tym, że dzisiaj na remonty trzeba wydać 150 milionów już dziś, a całość przebudowy układu drogowego, którego potrzebujemy to jest 200 milionów. Mówimy tu również o drogę dojazdowej do Wodnicy. To jest skalowy Ja dzisiaj poprosiłem Dyrektora Wydziału Wódki o taką analizę, bo zbudowaliśmy, czy Pan Prezydent Kalinowski, który odpowiadał za inwestycje, w tym również inwestycje drogowe, zbudował taki harmonogram, czy pewną politykę realizacji remontów, modernizacji i inwestycji drogowych. Mamy to rozpisane w czasie, ale potrzeby są wielokrotnie przewyższające możliwości finansowania. Stąd ta konieczność pewnej priorytetyzacji. Nie wszystko da się zrobić. Na pewno to, co jest ważne dla układu komunikacyjnego będziemy realizowali. Natomiast nie mówię już o inwestycjach, które na przykład na obrzeżu miasta, w dzielnicach w pełni usatyskcjonowali mieszkańcy. Doceniamy, jak gdyby, wagę tego zagadnienia. Dzisiaj najważniejsze są drogi dojazdowe do obwodnicy i rozwiązanie problemów w tych węzłach komunikacyjnych, które są dzisiaj niedorożne. Stąd tak szybko prowadzone negocjacje z zakresie Westland, żeby za ich pieniądze przebudować Układu Psikowskiego Ducha i później Ducha Wilowej. Tak samo, jeśli chodzi o trasę zieloną, no i oczywiście Będziemy od przyszłego roku starali się realizować ten projekt, ten nad Głęboką, choć tu jesteśmy, tu się nie zgadzamy, jak pamiętam Pana argumenty. Jest to dzisiaj analizowane, dokumentacja jest przygotowywana przez ten Wydział. Będziemy przygotowani już do szczegółowego pokazania na jesieni. Dziękuję bardzo. Bardzo Krzysztof też Panie Prezydencie, chciałbym odnieść się do kwestii dworca PPS-u, jego usunięcia z terenu podzamcza i przeniesienia wokół dworca centra się, czy to jest, aby dobry pomysł usunąć dworzec z centrum miasta, gdyż w moim zdaniem nie jest to. Proszę o pytanie z... do pana prezydenta. No, jest to jednak ważny obiekt i prosiłbym ma, ma powstać zgodnie z tym, co pan prezydent w centrum przeświadkowe. Czy ma będzie się różniło od dworca i czy rzeczywiście jest to dobry pomysł? Czy oczywiście dworzec nie powinien być w centrum miasta, bo większość miast, zarówno dworzec PKS, jak i PKP to odpowiedź jest prosta, niech samochody przyjeżdżają i odjeżdżają, wie autobusa, ale nie stoją, inaczej mówiąc, to jest centralne miejsce w Lublinie, w związku z powyższym te 10 miejsc przesiadkowych czyli miejsc stanowisk, do których autobusy będą dowozić i zawierać pasażerów będzie wystarczających do obsługi tego ruchu pasażerskiego, oprócz tego będą na dotychczasowych zasadach te przystanki komunikacji zbiorowej. Natomiast Duże centrum komunikacyjny dworzec prawdziwego zdarzenia powinien być przy dworcu PKP i takie jest tutaj nasze założenie. Dziękuję, proszę uprzejmie. dalej Miałcz, student. Chciałbym zapytać o kwestię budowy stadionu miejskiego. Wczoraj zostały otwarte oferty przetargowe i jest zastanawiające, że wahają miasto przeznaczyło 155 milionów złotych. A ktoś kosztowy A oferty wahają się pomiędzy 101 1, a 193 i czy to nie jest zastanawiające, że firmy taki ilość cenowy zaproponowały i głównym głównym kryterium proszę o pytanie już kryterium, które wynika z warunków zamówienia jest warunek cenowy I, proszę o pytanie czy jak będzie to analizowane, czy to będzie jedyny najważniejszy i pierwszy odbuduje oferta, czyli będzie poprawne zostanie wyłoniona dziękuję Oczywiście ten przetarg oparty o kryteria cenowe wywołuje te ryzyka, które zapewne Pan miał na myśli, że możemy wyłonić firmę, która nie sprosta temu zadaniu. Ale ustawa o zamówieniach publicznych jest pod tym względem, no, powiedziałbym, restrykcyjna. Jeśli jest to kryterium cenowe, to rozstrzygamy w oparciu o ofertę najkorzystniejszą. Tutaj jeszcze są drugie, dwa inne kryteria. Mówimy i które są właśnie w tej chwili sprawdzane. Mówię, po pierwsze o doświadczeniu biura projektowego, który musi wykazać się zaprojektowanym, wybudowanym stadionem i z drugiej strony mówimy o wykonawcy, który musi wykazać się określonym przerobem, jeśli chodzi o budowę metrów kolatowych. Więc te formalne wymagania w ciągu najbliższych tygodni Komisja sprawdzi. i Będziemy wiedzieli, czy ten, który jest najtańszy, czy ten drugi. Druga oferta to jest 136 milionów, też poniżej wartości kosztowej. Jak zwykle w w takich przypadkach lepsze są oferty zbliżone do wartości kosztorysowej z punktu widzenia wiarygodności realizacji projektu inwestycyjnego, a z punktu widzenia budżetu oczywiście najtańsze To nie jest tylko przykład Lublina, taki rozrzut, macie Państwo we wszystkich w tej chwili dużych przetargach. Związane jest to z tym, że firmy budowlane, niektóre mają pusto w zamówień i są gotowe obniżać te swoje wymagania hmm, cenowo. Proszę o pytanie. Krzysztof Korn jest prawie? Chciałbym się zapytać o projektu uchwał w sprawie powołania zarządu dróg i mostów oraz płatnej strefy parkowania niestrzeżonego. E, płatna strefa parkowania niestrzeżonego ma być głosowana na Radzie Miasta 21 kwietnia już za miesiąc. W tym momencie odnoszę o informacji publicznej do Wydziału Drugich Mostów. Wydział Drugich mostu odpowiedział, że nie ma żadnych dokumentów w tym momencie i dopiero w momencie przegłosowania tej uchwały, tak jakiekolwiek dokumenty będą na informacji publicznej. Dziękuję. Jeśli chodzi o zarząd Drugich Mostów, projekt uchwały będzie podpisany albo jutro, albo w bo ja w czasie razie zaakceptowałem te dokumenty, które mi przedstawił Pan Prezes Kalinowski. Jeśli chodzi o ten drugi projekt, rzeczywiście on nie może być jeszcze udostępniany, bo nie ma jako oficjalnego dokumentu, jest tylko wariant roboczy, który znalazł akceptację Pana Prezydenta Kalinowskiego. W związku z tym myślę, że bliżej kwietnia będzie można go przekazać. Ten program nawet ja nie, nie miałem okazji poznać z racji innych zajęć. Także na razie można powiedzieć, że wewnątrz urzędu będzie dyskutowany i w momencie, w którym będzie prezydent Kalinowski w stanie się pod tym podpisać, a on będzie się ujrzeć o dzienne. Będzie można o nim dyskutować. Dziękuję. Proszę uprzejmie. I ostatnie pytanie zada właśnie Pana. Rady, Słodze, pan Grzyk, Rady, były Rady Dzielnicy Sary Miasta. Kiedy skończy się koszmar y, ruchu kołowego na Sarym Mieście, a po, powstaną uporządkowane sprawy, jak są w tu? Krakowie, Poznanie i innych miastach. Dziękuję. Dziękuję. A, dyrektor Wydziału Żółki który wydaje przepustki, otrzymał polecenie weryfikacji wszystkich przepustek na Stare Miasto. A To jest pierwsza rzecz, co oznacza, że wszyscy ci, którzy tej przepustki nie dostaną, będą łamać przepisy i w związku z powyższym straż będzie rygorystycznie to egzekwować. I kwestia druga do uporządkowania, to oczywiście swobodne jeżdżenie taksówek w starym Mieście. To może jest mniej kłopotliwe, jak to, że chce, to, to wjeżdża. Ja często e, spacuję w tym mieście, więc e, mam przychodowość problemów. E, do e, wiosny w e, Kenusze pochód rozstrzygniemy, bo za chwilę pojawią się obrótki, w związku z tym będzie ciasno. Dla samochodów tam nie będzie miejsca. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo. Dzień dobry. Damka, mam wniosek. Imperialna Kompensacji Ja chciałam zadać pytanie to na tworzenia prac integracyjnych dla uczniów niepełnosprawnych w rejonowych szkołach publicznych. Z tego co zorientowałam się na stronach internetowych Urzędu Miasta jest y, polityka przyjazna ku temu. I jednak możecie, kiedy rodzice proszę o rejonowej y, okazuje się, że stworzenie takiej klasy integracyjnej nie jest łatwe. Chciałam się zapytać w imieniu rodziców, czy możemy nadal liczyć na przyjazną politykę z urzędu miejskiego w sprawie tworzenia takich właśnie klas publicznych integracyjnych. Dla Dziękuję bardzo. Czy ja mogę tylko odpowiedzieć tak, natomiast sugerowałbym szczegółowe rozmowy z panią prezydent Moniką Lipińską, której te sprawy są bardzo bliskie. A, to jest był dyrektor Regionalnego Środka Polityki Społecznej. Zajmowała się również środowiskiem osób niepełnosprawnych, współpracuje z organizacjami, w tym z panią Jankiewicz z tej organizacji parasolowej dla organizacje zajmujące się osobami niepełnosprawnymi poszukajmy szczegółowych rozwiązań, bo ja rozumiem, że tutaj jest problem, A co do klimatu to jest jak najbardziej właściwy, wszyscy jesteśmy za jeśli nie ma tutaj jakichś przeszkód to w praktycznie decyzje mogą być szybko podejmowane Wydział Oświaty w tym zakresie zachowuje się w sposób właściwy, to znaczy jest otwarty na tego typu inicjatywy. Natomiast ja chciałem również wspomnieć przy tej okazji o właśnie tym kontakcie z Panią Prezydentem Filipińską, tych wszystkich, którzy potrzebują oparcia w Prezydencie odpowiedzialnym za politykę społeczną. Ona jest osobą niezwykle kompetentną i jednocześnie mającą dobre relacje, takie robocze relacje z organizacjami, które Dobrze reprezentuje interesy różnych środowisk. Prosiłbym o kontakt z powoleniem się na mnie, bądź ewentualnie umówienie się telefoniczne tam, gdzie będzie taka potrzeba, o Pani Prezydent podjęcie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy Panu Prezydentowi za odpowiadanie na pytania i dziękujemy Państwu za pytania. Na pewno tych pytań jest jeszcze więcej, ale mamy obietnicę, mogę tak powiedzieć. Pana Prezydenta na kolejne debaty, kolejne spotkania i te pytania na pewno, jeżeli będą aktualne, będzie można wtedy je zadać. Panie Prezydencie, 5 minut na podsumowanie tej debaty. Bardzo proszę. Ja zaproponowałem Państwu ten czerwiec i, i koniec roku. Oczywiście jestem, czy jesteśmy jako kierownicą do dyspozycji Państwa częściej, jeśli będą a, takie potrzeby sygnalizowane przez czytelników kuriołowickiego, czy przez mieszkańców, będziemy do dyspozycji. Chciałbym tu również podkreślić, że zależy nam na właściwym sposobie komunikowania, stąd co tygodniowe konferencje prasowe, które organizujemy. Jednocześnie zapewniamy pełną dostępność we wszystkich sprawach istotnych dla naszych i dla Lulina. Także Urząd nie jest zabarykadowany. Jesteśmy w stanie się z Państwem komunikować na co dzień. Podsumowując, to co w tej chwili chyba jest najważniejsze, to taki projekt Lublin 2020. Czyli jeśli odejdziemy od spraw bieżących, od tego, co już rozpoczęliśmy, to powinniśmy wiedzieć do czego zmierzamy. I z doradcami e, opieramy się dzisiaj nad e, takim programem. E, Lublin 2020 no to nie jest ani za długo, ani za krótko. Czyli inaczej mówiąc dajemy sobie perspektywę czasu do pokazania tego, co jest e, niewątpliwie naszym e, atutem, chociażby kwestia akademickości Lublina, chociażby aktywność środowisk e, twórczych. Chociażby również potencjał gospodarczy nie doceniamy. Te założenia chcemy w przyszłym tygodniu po ich zatwierdzeniu skierować do Rady Rozwoju Gminy. Zobowiązałem się do powołania tej Rady. Rada spotka się 16 kwietnia, choć jeszcze zaproszeni do Rady o tym nie wiedzą. Chciałbym właśnie dyskutować o tym programie. W tym programie jest również to partnerstwo wschodnie, jest również ten partycypacyjny model zarządzania miastem. Jeśli złapiemy, przepraszam za słowo, ten taki średniokresowy wymiar tych celów to będziemy w stanie pokazać co nas zrobimy na koniec kadencji, a jednocześnie co będzie wymagało kolejnych lat dla realizacji, stąd ta perspektywa 2020 wydaje się pozwala spokojnie spoglądać na strategię na najbliższe lata. Jeśli będziemy w stanie w sposób wiarygodny zbudować tą wizję rozwoju, pod którą Państwo się podpiszecie. Łatwiej nam będzie, operacjonalizując te cele, oczywiście realizować konkretne programy. Ja generalnie jestem optymistą i dobrym myśli. Znaczy, to, co może nas w zasadzie jedynie skłonić do pesymizmu, to są warunkowania finansowe, ale o szczegółach nie, nie rozmawiajmy dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję Panie Prezydencie. Rozumiem, że to nie ostatnia debata. Nie umawiamy się na, konkretną, na konkretny dzień i godzinę, ale wierzymy, że spotka się Pan jeszcze z Państwem. Dziękuję Państwu bardzo.